Halo, halo, halo! rejonowa spółdzielnia mleczarska, badamy specyfiki krowich placków, skondensowane w kartkach ze względu na swą energetyczną wartość faworyzowana, wśród arystokracji jest warstwa tatarska. Zajada się nią w szczególności społeczność lekarska, z krowiej dupy i nadgarstka, powstaje tu modelarska warstwa cesarska to człon kupy. Stara kupa z natury, przypomina czerstwego strupa, skorupa i chrupy jak woreczkowa chińska zupa lupa. Służy nam po tobie kupie przyglądać się z bliska Szczególnie interesująca jest świeża z pastwiska Fenomen polega na tym, że mimo tego dnia jest ciągle śliska No i co z Czasem dla jaj tego typu kupę wrzucamy do ogniska Kupa wybucha, wszystkim cieszy się miska Razu pewnego zaś przyszła kryska na urwiska matyska Matysek rzucił laksę do ogniska A ta wybuchła mu prosta do pyska Mogę ponad już nigdy nie odzyska Znane są laksy z blokowiska Który mi nie rano w tramwaju nam oczyska Najgorsze są jednak rybie gówna w nadryskach Pomyśl, że woda, w której się kąpiesz wcale nie jest taka czysta Niestety z gównem z plece jesteśmy jak łożyska Mamy je w sobie, na sobie w klopie Jemy, jemy, jemy się nimi nawet na urlopie